Panie Jezu Panie Jezu Myśmy w tej pieśni właśnie wyrażali Że Twoje imię jest niezgłębione I tą wysokość też nie potrafimy zmierzyć, którą my to wszystko znajdujemy w Słowie Świętym Twoim. I my się dzisiaj też cieszymy, że wspólnie z Twoją własnością możemy w pokoju te Twoje Słowo rozważać. My dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wśród nas obecny, że Ty nas pocieszasz i napominasz przez Twoje Słowo. I też pokieruj te myśli przez Ducha Twego, abyśmy mogli to Słowo należycie wyłożyć, aby to Słowo było dla wielu zachętą i pocieszeniem, ale też praktycznym życiem w chrześcijańsk na chrześcijańskiej drodze. Panie Jezu, my wierzymy w to, że Ty tą swoją mądrością nas zawsze obdarzać. Jak już żeśmy wspomnieli, to Twoje Słowo jest niezgłębione. Tyle bogactwa w sobie. I dziękujemy, że my możemy tutaj te słowo wspólnie rozważać. My prosimy o te błogosławieństwa Twoje i chwalimy Twoje imię święte. I przez Ciebie, Panie Jezu, naszego wielkiego i Bogie, wielkiego Boga i Ojca, który w Tobie tą łaskę i miłość objawił. Amen. Amen. Dobrze będzie, jak my sobie na początku przypomnimy, co to jest za list, z którego mamy drugi rozdział rozważać. Bo rok czasu minęło i niektóre rzeczy może już zapomnieliśmy, że to jest list apostoła Pawła napisany do Tytusa. W pierwszym rozdziale mamy to napisane, że to apostoł Paweł pisze do Tytusa. To nie jest list Tytusa, tylko to jest list do Tytusa i dobrze jest jak my to pamiętamy. I apostoł Paweł napisał ten list mając zamiar Tytusa pozostawić na krecie. Myśmy już słyszeli to wyrażenie, które jest napisane. Co to jest za rzeczywiście charakter ludzi, ci kretyńczycy, zawsze ugarze, brzuchy leniwe, tak jest o nich napisane. I apostoł Paweł pozostawia, miał zamiar pozostawić Tetusa, żeby uporządkował pewne rzeczy. Dlatego, jak myśmy już czytali ten drugi rozdział, to mamy napisane tam bardzo wiele takich pouczeń, które zawsze są świeże. Również i w dniu dzisiejszym. Dlatego jest, dobrze jest, dobrze jest jak po prostu my te pouczenia, które apostoł Paweł pisze w tym drugim rozdziale przyjmujemy do siebie na dzień dzisiejszy i chcemy je wykonywać. Dlatego dobrze jest, żebyśmy sobie przypomnieli to faktycznie o co tutaj chodzi i do kogo ten list jest napisany. W nawiązaniu do tego co słyszeliśmy właśnie Kilka jeszcze myśli związanych z charakterem tego listu, aby uchwycić właśnie też te myśli, które też brat Jan przed przerwą wymienił, związane ze zdrową nauką. Bracia i siostre, Tytus, Tytus miał przed sobą trudne zadanie i taką pierwszą właściwie lekcją, która wypływa z tego, jest to, że każdy z nas ma jakieś zadanie że każdy z nas jest zobowiązany również do tej świadomości i odpowiedzialności, że ma jakieś zadanie. Oczywiście tytuł miał specyficzne jako narzędzie, jako, jako wysłany przez apostoła, miał ten autorytet apostolski, aby wykonać to, co brat tu Marian wspomniał, ustanowienie starszych w miejscowych zborach, po miastach, co widzimy miało stanowić pewną już ochronę, pewną bazę jak gdyby dla funkcjonowania tamtejszych zgromadzeń. Na marginesie starszych po zborach, nie starszego zboru albo biskupa zboru, ale zawsze w liczbie mnogiej Słowo Boże podaje, właśnie starszych czy biskupów, jest to, to jest tak ta sama osoba, ale po kilku na danym miejscu, którzy mieli czuwać, i teraz zauważmy, nad tym, aby trzymać się wiersz dziewiąty prawowiernej nauki, czy pewnego słowa, aby udzielać na pomniej słowach zdrowej nauki, tu pada to pierwszy raz pojęcie zdrowej nauki, i zauważmy dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. A więc widzimy bardzo ważną cechę starszych biskupów jako ochronę trzody, ci, którzy mieli stanowić ten pierwszy mur ochronny, aby strzec tych, którzy są wewnątrz, aby dać odpór tym złym napływom, ale tym samym w zdrowej nauce, aby byli utwierdzeni i udzielali też napomnień czy też pouczeń związanych z tą zdrową nauką. Więc widzimy bardzo ważne dwie cechy tych starszych, których miał tytuł zauważmy ustanowić. A więc aby byli utwierdzeni w Słowie, aby mogli trzymać ten mur Słowa Bożego jakby w tym znaczeniu, ochronny dla zgromadzeń miejscowych. I dawać odpór tym samym tym, komu, którzy nawet całe domy potrafili przewracać. W dalszych wierszach o tym czytamy. Tym trzeba zatkać usta. Jedenasty wiersz, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego, zysku, czego nie należy. Dziesiąty wiersz. Nie karni gaduł, puść zwodziciele pośród tych, którzy są obrzezani wywodzący się z żydostwa. Uogólniając umiłowanie widzimy, że było pewne zagrożenie, które mogło spowodować pewien nieporządek, zakłócić ten święty porządek zgromadzenia, nad którym mieli właśnie czuwać ci starsi, przede wszystkim w zależności od Pana. Myśmy przytaczali tu szereg przykładów na ich służbę pierwszego listu Piotra choćby, starsi jako wzór dla Trzody, nie jako panujący. Nie będziemy teraz powtarzać, ale żebyśmy widzieli, a więc widzimy ten, tą zewnętrzną ochronę w postaci tych starszych, widzimy trzymanie się zdrowej nauki, która jest tą podstawą i teraz, kiedy właściwie drugi rozdział się rozpoczyna, to jest to wezwanie do Tytusa, ale ty Osobista jego służba, ale ty w przeciwieństwie stojąca do wszystkiego tego, co niezdrowe. W przeciwieństwie do tego, co mogło zburzyć porządek zgromadzeń i rodzin i domów, jak widzieliśmy w pierwszym rozdziale. Dlatego tak ważne jest, abyśmy widzieli, że zdrowa nauka tu skonkretyzowana w odniesieniu do starszych mężczyzn, starszych kobiet, młodszych kobiet i młodszych mężczyzn, Zauważmy, nie braci nie używa tu słowo Boże. Świat nas widzi w relacji jako mężczyźni, jako kobiety, jako młodzieńcy czy, czy młode kobiety. Widzimy to świadectwo i ten charakter Boga w tym liście jako Bóg Zbawiciel, który ma spojrzenie swoje na świat i też chce, aby z Jego własności, z Jego Domu Bożego rozchodziło się światło poznania Bożych myśli. Aby ta zdrowa nauka właśnie w praktycznym urzeczywistnieniu poprzez tych, którzy są jego własnością, rozchodziła się w najprostszych zakresach życia, jakie tutaj oglądamy. Nie bez znaczenia jest właśnie postawa starszych mężczyzn, starszych kobiet. Ich zadania będą po kolei przed nami w dalszych wierszach. Ale to jest Boży cel, aby zachować zdrowe relacje na gruncie zdrowej nauki i aby rozprzestrzeniane było poznanie Bożych myśli właśnie w tym zakresie. Ktoś może myśli zdrowa nauka, to może dla paru braci, którzy są w wtajemniczeni w duchowe prawdy, ale Bóg mówi prostym językiem i każdy z nich dla niego jest ważny, gdzie żyje, jak żyje, jak stoi, każdy z nas. Dlatego tak bardzo ważne jest właśnie to, abyśmy mogli odebrać błogosławieństwo właśnie z tych, że słów. Tu są też dwa przypisy do zdrowej nauki, może jeszcze bracia inni coś powiedzą. Ja bym chciał tylko krótko to co już Marcin wspomniał, nie chciałbym powtarzać, bo mi chodzi głównie, jak już też Marian wspomniał tą genezę tego listu, powstanie tego listu. I tu widzimy, że w tym drugim rozdziele w ogóle chciałbym tylko jeszcze wspomnąć, że ten list powstał krótko po napisaniu pierwszego listu do Tymoteusza. To było, Ten list powstał między pierwszym uwięzieniem Pawła, a drugim uwięzieniem, tak w środku. Bo Paweł w tym czasie, kiedy pisał ten list do Tytusa, cieszył się wolnością, zanim statkiem pojechał do Rzymu, my wiemy z dzieł apostolskich, co się po drodze wydarzyło. A więc ten list, był, na, on zostawił Tytusa na tej, na, na tej wyspie, on znał te zgromadzenia, on je poznał i nam nie jest tu powiedziane, w jaki sposób... Ci chrześcijanie tam powstali Być może, że to z Żydów Nawróceni Żydzi Zasiedlili tą wyspę Bo byli wyganiani z Rzymu I tak dalej Przez rozkaz cesarza rzymskiego być może, być może, że Paweł też Założył te zgromadzenia Ale fakt jest z tego listu Że on zostawił tego Tytusa Żeby to co brakowało We wierze, tym wierzącym Żeby ich umacniał w tej wierze i ten pierwszy rozdział tego listu jest podobny jak pierwszy rozdział listu do Tymoteusza. Ale w drugim liście też widzimy, my wiemy, że apostoł w pierwszym liście do Tymoteusza też mówił jak w drugim liście, jaki ma być przełożony, czy biskup, czy starszy zboru, jaki charakter ma i tak dalej. I tu jest podobnie jednak napisane, jak to już było wspomniane, w liczbie mnogiej, od wiersza pierwszego do piątego pokazuje nam e, schemat zgromadzenia, tak można powiedzieć. Jak to zgromadzenie ma pracować między sobą. I dlatego widzimy tutaj, jeśli chodzi o starszych mężczyzn, mają być trzeźwi, mają być godni, mają być też, e, no, mieć zdrowy zmysł i zdrowy być we wierze. W miłości i w cierpliwości. To dotyczy tych, którzy zajmują się prawda, zgromadzeniem, żeby im służyć. Mamy, tu, mamy tutaj tę e, charakterystykę. Tak samo jest powiedziane o starszych niewiastach, które w swoim zachowaniu, tak jak należy się świętemu stanowi, takich wierzących niewiast, mają być... E, nie być po prostu zakłamanym, nie być, nie być, być niewolnicą wielu alkoholu czy wina, ale mają być nauczycielkami dobrego, aby też te młode niewiasty były przez nich wychowywane, aby te młode niewiasty swoich mężów miłowały, aby swoje dzieci miłowały, były Oczywiście te młode niewiasty trzeźwe, e, wszczemięźliwe, z, z domowymi pracami zatrudnione i też żeby e, były uległe albo się podporządkowywały e, e, z własnym mężom, aby to słowo było, nie było lżone, nie było po prostu e, przez, e, wyśmiewane. I to jest od pierwszego do piątego wiersza ten podział. Potem drugi podział jest od 6 do 10 i tam mamy tą tak zwaną, u nas się mówi, socjalną pracę wśród zgromadzenia. Widzimy, że jak mają e, ci młodzi mężczyźni zajmować się pracą, mają dbać o rodzinę, prawda, o to i ci, którzy są na przykład pracownikami u e, w firmie, mają to uczciwie i solidnie wykonywać. Tak e, oczywiście tu jest co prawda mówione o sługach, ale w tym czasie my wiemy, że było też niewolnictwo w czasach apostoła Pawła i też byli panowie, tak jak na przykład, jeśli chodzi o co mieli tych niewolników, jeśli chodzi o Filemona, mamy to dobry przykład, następny list. I też widzimy, że charakterystyka od, od tego 9 do 10 wiersza jest podana, w jaki sposób mają tą pracę wykonywać. Prawda? I one mają być, żeby nic nie, nie kraść, prawda, wierszu 10. Nie, nie sprzeciwiać się decyzji szefa, tak muszę powiedzieć po mojemu, żebyśmy to dobrze praktycznie zrozumieli. I też wszystkim y, pra, przełożonym okazywać wierność, czyli być y, do tej wierności, do tej firmy, do ich swojej pracy przywiązani, aby też nasz Zbawiciel, który jest tą największym pracodawcą na tym świecie, żeby on był przez to y, tom, był pokazany tą swoją chwałą. I potem od wiersza 11 do 15 to mamy oczywiście tutaj też działanie każdego z nas, jak to już Marcin wspominał. Chodzi o głoszenie Ewangelii, aby ta Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi. I widzimy ta Łaska Boża od wiersza 11 jest tą podstawą, jest objawiona, zbawienna dla wszystkich ludzi. To znaczy nie wszyscy z tej łaski skorzystają, bo może nie chcą, ale tu nie ma, Bóg nie daje ograniczeń, że na przykład ktoś jest wybrany, i, a ten inny już nie będzie wybrany, prawda? Bóg daje tą propozycję tej łaski, tak jakby można powiedzieć ten dar łaski. On daje Tobie ten dar łaski i jeśli ten dar łaski nie przyjmiesz, to odrzucisz, no to masz swoją odpowiedzialność. Bóg nie zrobił nas automatów, abyśmy mu byli tacy wierni i posłuszni, ale Bóg chce, aby szanować ten Jego dar w Jezusie Chrystusie, żeby go nie lekceważyć. I, i to jest w tym wierszu jedenastym zajęte, bo mówi, w tym wierszu dwunasty daje odpowiedź, który mówi, abyśmy my zaparli się bezbożności i ludzki, świeckich pożądań, przeźwo albo, jak mówi, z, z zdrowym se, rozumem żyli na, na, w, w, w tym i pobożnie żyli w tym obecnym czasie. Jak widzimy tu Słowo Boże mówi nie wtedy, co Paweł żył, ale widzimy, że i również to Słowo jest ważne na dzisiaj do nas. Gdyż nasza Wiara, nasze oczekiwanie jest, że Pan Jezus przyjdzie, prawda? To mówi o tym wiersz czternasty. I On nas oczyści, swoją własność i weźmie, prawda, do siebie. I dlatego On miał tytuł, z to zadanie, aby napominać to słowo, czyli czytać, wykładać to słowo, upominać ich z całą siłą. I żeby Ciebie nikt nie lekceważył, bo Tytus był, jak to już było wspomniane, współpracownikiem apostoła Pawła i jak był wysłany do Koryntian, to Koryntianie z początku mieli trochę nieufność. I to czytamy w drugim liście do Koryntian w ósmym rozdziele dokładnie, jak przeczytamy ten rozdział. Nie chcę tu za dużo czasu zabierać, bo może ktoś inny ma jeszcze inne myśli, ale tam dowiemy się, że apostoł Paweł właśnie tego Tytusa zalecał i mówił, że on jest bardzo pilnie się stara, pracuje w Ewangelii i jest godzien tego, abyście naukę tą, co przynosi wam, abyście przyjmowali. I my wiemy, że też Tytus w dziejach apostolskich był tym współpracownikiem apostoła Pawła. Co prawda został na krecie, ale towarzyszył z Tymoteuszem i z Sylasem w czasie tej podróży misyjnej pierwszej, drugiej i trzeciej. I widzimy, oni wszyscy pracowali dla Ewangelii Pana Jezusa. Ja tak, mam taką tylko uwagę, żebyśmy się też nie zapędzali za bardzo daleko już na koniec tego drugiego rozdziału, ale zaczęli od początku i widzimy, że Paweł tu wydawałoby się, że coś nowego pisze, jakie ustanawia nowe prawa, reguły, a gdybyśmy tak spojrzeli historycznie w te czasy, kiedy Paweł żył i kiedy pisał, to nic, Paweł Tu Nowego nie pisze. On tylko jakby przekłada to na życie wierzącego, ponieważ w tamtych czasie było bardzo y, takie skodyfikowane, czyli na każdym kroku był używany kodeks, a to postępowania, a to zachowania, a to po prostu kodeks. Y, y, całkowicie oparte życie było ludzi na kodeksie i dlatego Paweł jakby wchodzi w te kodeksy tego postępowania, zachowania się lub na, nawet na stanowiskach i on jakby to pokazuje od strony jak wier wierzący ma postępować w tym wszystkim. I tu tak jak już słyszeliśmy w tym pierwszym wierszu widzimy, że Pawłowi bardzo zależało, aby Tytus trzymał się tej zdrowej nauki i co odpowiadało do zdrowej nauce. Dlaczego? Bo tu możemy zadać pytanie, dlaczego tak Pawłowi zależało? Ano dlatego, że mamy, co wcześniej było, w czternastym wierszu i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Czyli byli tam tacy ludzie, którzy chcieli odwieźć wierzących od prawdy. I różne baśnie po prostu pokazywali, a szczególnie, panie zaznacze, żydowskich baśnie. Czyli chodziło, że tam Żydzi jakby palec wkładali w to, aby tych wierzących od, odwrócić od wiary, od Pana Jezusa. I tu on jakby... Mówi i musimy tutaj ten też, te drugi wiersz dobrze przeczytać. Zaraz początek. Tu nie chodzi o starszych. Tu chodzi o starych, czyli starzy. Czyli co to ma nam do powiedzenia? Do powiedzenia, że tu nie chodzi o tych, co są starsi w zborach, tylko w ogóle stary człowiek. Że on, nawet jak jest stary, to niekoniecznie on już wszystko posiadł. I umie, ale on dalej musi się uczyć, ale już jak posiadł, to musi pewnych reguł przestrzegać. I tu są pokazane, jakie reguły tego starego człowieka obowiązują. I to, o, tu chodzi o wiek, star, starszy wiekier. czyli stary już jest stary ten człowiek. I tu chodzi tak, mają być trzeźwi, drugie pościągliwi. Po, po, poważni, szczelnieźliwi, szczerzy i w wierze miłości, miłości i cierpliwości. I tu gdybyśmy tak rozpatrywali od początku, to chodzi, że widocznie tam chodziło też o to, że starzy, musieli sobie pozwalać na pewne rzeczy, bo można w jakiś sposób tą trzeźwość rozumieć. Z jednej strony, że mogli się upijać, a z drugiej strony trzeźwość umysłu, czyli właściwe spojrzenie na y, daną sprawę, a poważni to chodzi według mnie o to, że nie przystoi staremu człowiekowi zachowywać się jak młodzieniec. Dlatego do swojego wieku powinien się odpowiednio zachowywać, bo to daje przykład dla młodych. Bo co, jakbyśmy zobaczyli, jak stary człowiek zaczyna zachowywać się jak, jakiś, jak dziecko, chociaż to czasami tak to bywa. Ale to muszą być poważnie. Jeżeli chce Słowo Boże głosić, chce mówić, to musi zachowywać się poważnie. Szczerzy w wierze, czyli to, co on przeżył, to, co on myśli, to ma być widoczne na nim. Nie mówić co innego, a robić co innego. I to właśnie tutaj właśnie Paweł podkreśla dla tytusa, w jaki sposób to on powinien pouczać tych starych. I miłości, czyli ta miłość musi być widoczna na każdym tym starym. I cierpliwości, no bo od kogoż można wymagać cierpliwości, jak nie od starego człowieka? Od młodego? Absolutnie nie od starego człowieka. I jeszcze jedno. Dlaczego Paweł zaczął właśnie od, nie od dziecka, że i po kolei szedł w górę, tylko akurat odwrotnie idzie. A no bo wszyscy patrzą na tych starych ludzi, na tych, którzy coś przeżyli w życiu, coś zrozumieli z tego życia i coś mogą komuś Czymś pomóc, czy to w słowie, czy w czynie, ale przede wszystkim swoim, jakby zachowaniem, najwięcej ci starzy mogą przekazać tym młodym. Bo ci młodzi właśnie patrzą na starych, nie płaczą. Oczywiście płaczą na rówieśników, ale jeżeli chodzi o poważne rzeczy, to jednak spoglądają ci młodzi czy dzieci na starych ludzi, a nie i tu musimy wiedzieć do kogo to pisze, tak samo jak i nie do starszych kobiet, a czy do jakiejś niewiast, czy w posłudze, czy do, tylko do, normalnie do starszych kobiet, do tych od kogo, co one mogą przekazać tym młodym, bo one przeżyły już te lata. One już wiedzą jak się zachowywać wobec męża, wobec dzieci, wobec młodzieży i tu, dlatego Paweł mówi y, Tytusowi, jakby pisze można tak powiedzieć, pisze, że toś powinnyś wymagać od tych starych i przypominać im, że oni, byli, żeby byli wzorcem dla tych wszystkich, którzy na nich patrzą. Ja chciałem jeszcze ja chciałem jeszcze ja chciałem jeszcze tylko nakreślić, bo mówimy tutaj wiele razy apostoł Paweł Paweł i tu właśnie w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu jest dokładnie określone kim był apostoł Paweł. I tu pisze, Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary. To pierwsze określenie, Paweł, sługa Boży, pokazuje, że ten sługa to jest jako niewolnik Najwyższego Boga. A apostoł Jezusa Chrystusa przedstawia Go jako wysłannika suwerennego Pana. I właśnie w takim autorytecie Paweł pisze i w wiernej służbie wykonuje te swoje polecenia. Sługą stał się przez osobiste oddanie, a apostołem przez naznaczenie. I celem jego służby było szerzenie wiary wybranych Bożych i doprowadzenia ich do pełnego poznania prawdy. Myślę, że mamy przed sobą. No, tego, no właśnie, już jest, już jest. Myślę, że mamy przed sobą bardzo interesujący rozdział. Praktyczny, bardzo rozdział. To kilka razy zostało e, już teraz m, przed chwilą powiedziane. Ja sobie nad tym rozdziałem napisałem taki tytuł: e, Potwierdzenie nauki sposobem życia i szlachetnością postępowania. Tak jak już myślę raz, taki przekrój tego rozdziału został podany, on jest adresowany do, róż, do grup różnych wieków, od starszych mężczyzn począwszy, poprzez starsze kobiety, młodszych, młodszych mężczyzn, tak samo młodsze kobiety, a potem jeszcze pracowników. Więc e, różni adresaci, ale również różne obszary naszego życia. Myślę, bardzo e, praktyczny i ente, interesujący rozdział dla nas. Apostoł Paweł, również dla nas. E, Apostoł Paweł rozpoczyna ten rozdział, ale ty, do Tymoteusza mówiąc, jeżeli ktoś rozpoczyna wypowiedź od ale, to nawiązuje do tego, co mówił, albo pisał troszeczkę wcześniej. Już zostało powiedziane coś, a propos pierwszego rozdziału, E, Abym ja go podzielił, tylko bardzo e, króciutko powiedziawszy, na dwa takie, dwa obrazy, dwa, e, dwa fragmenty. Pierwszy to jest ustawienie poprzeczki, to znaczy podanie poziomu. Jeżeli mowa jest o e, starszych, o tych, którzy e, biorą odpowiedzialność, którzy mają usługiwać innych, to została podana albo ustawiona bardzo wysoko poprzeczka. A potem w tych wersetach od 10 do 16 jest, są podane realia, można powiedzieć. Jest podane, opisane życie, z czym zetknął się Tymoteusz, myślę, że apostoł Paweł również. Takie bardzo problematyczne obszary, można powiedzieć. I Podsumowanie tego, ja bym chciał tylko tutaj może podkreślić ten ostatni werset pierwszego rozdziału, jest tam e, użyte takie określenie i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. E, to jest opis, te kilka wyrazów, to jest opis jednego wyrazu, które, który w języku gre, greckim e, brzmi adokimos, to jest... E, w skrócie można powiedzieć, ludzie albo e, o, osoby rzeczy nieużyteczne, bezużyteczne. Używano tego wyrazu e, na, na przykład, kiedy budowano, używano materiałów różnego rodzaju, i kiedy materiały budowlane na przykład nie spełniały określonych wymogów wytrzymałościowych czy wymiarowych, opisywano je jako alfa, czyli adokimos, bezużyteczny. Ja bym chciał, abyśmy w świadomości tego jakby weszli w drugi rozdział. Czyli mamy opis ludzi, którzy może mieli jakieś aspiracje, żeby działać, żeby pracować wśród ludzi wierzących, ale jednak te cechy charakteru, jak oni postępowali na co dzień, ta praktyka ich życia powodowała, że można ich opisać tą literką alfa. Czyli Adokimos bezużyteczny. Myślę, że to jest taki, takie bardzo fajne pytanie na początek naszego rozważania. Jesteśmy tutaj, tutaj różne pokolenia, młodzi ludzie pośród nas, a żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czy chcemy być użytecznymi? Bo jeżeli rozważamy drugi rozdział Listu do Tytusa, to jest? Cała lista, cała, cały opis tego tych wymagań bożych. Jakimi powinniśmy być w praktycznym, w codziennym życiu, ażeby móc pracować wśród ludzi wierzących. Więc możemy zadać sobie pytanie, czy chcemy być użytecznymi w służbie pańskiej, albo wystarczy nam, że jesteśmy bezużytecznymi, opisani tą y, literką alfa. Więc, ale ty mów. Ale ty. Teraz... Y, Oczywiście my wiemy o tym, że jest to list e, pisany do, do, e, przez apostoła Pawła do Tytusa, ale my odbieramy to jako Słowo Boże skierowane do nas. I też jest ważne, żeby to podkreślić na początku tego rozważania, myślę, żebyśmy za każdym razem, kiedy będziemy różne cechy, o różnych obszarach naszego życia mówić, żebyśmy e, zastosowali to, ale ja. Nie tytus, no tytus, o, oczywiście on był adresatem tego listu, ale dzisiaj jest to Słowo Boże skierowane do nas, do mnie osobiście. Więc kiedy będziemy rozważać te poszczególne obszary, tego e, obszaru naszego życia, życia ludzkiego, ludzi wierzących, jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zawsze powiedzieli, ale ja, dotyczy to do mnie osobiście. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Już kilka razy to e, zdrowe było podkreślone, Apostoł Paweł w tych listach pasterskich Czyli dwa listy do Tymoteusza i Tytusa Często używa z, z Zdrowa nauka Ale nie tylko nauka Może Ktoś z obecnych tutaj myśli sobie tak A ci chrześcijanie Ci ludzie tutaj To jacyś teoretyczycy Od razu rozpoczynają od nauki Od może doktryny Nauka tylko będą rozważać tutaj te rozważania teoretyczne Nie jest tak Apostoł Paweł cztery razy w tym liście do Tytusa używa e, tego określenia e, z z zdrowe. E, już raz e, w dziewiątym wersecie, już to zostało powiedziane, pierwszego rozdziału, w słowach zdrowej nauki, owszem nauka, głównie nauka to obszar naszego umysłu, tak? użyć można doktryna, więc obszar naszego umysłu. Ale zaraz potem popatrzcie w 13 wersecie, żebyście ozdrowieli w wierze. Wiara co to jest? To już nie jest obszar naszego umysłu tylko, to jest coś o wiele więcej. Wiara to jest uczynki. Apostoł Paweł e, e, W liście Jakuba mamy ten werset, że wiara bez uczynków jest martwa martwa. Jakbyśmy mieli zdefiniować dzisiaj wiarę, to jest to. To jest pewność, przekonanie, przeświadczenie o tym. A więc wiara nasza objawia się w uczynkach od razu w sposobie życia i postępowania naszego. A więc chrześcijaństwo to nie teoria, to nie tylko nauka, ale to życie. Idąc dalej, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce i czwarty raz, to są yy, Trzy razy, kiedy apostoł Paweł używa tego e, e, określenia zdrowe. Ostatni raz u nas jest troszeczkę niedobrze przetłumaczone w Bilii Warszawskiej. Mamy powiedziane, że mamy być, albo mają być adresaci, e, szczerzy wierze, radości i cierpliwości. Ale użyte jest w oryginale tutaj e, określenie zdrowi, wierze, miłości i cierpliwości. Myślę, że to też nam o czymś mówi, bo rozwija, że to zdrowie ludzi wierzących to nie tylko teoria, nie tylko nauka, doktryna, ale to jest wiara, miłość i cierpliwość. Dokładnie te same cechy czy przymioty użyte są w pierwszym liście do tesaloniczan w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie. Gdzie apostoł Paweł mówi, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Popatrzcie, wszystkie trzy elementy, dzieło wiary, dzieło to działanie, to akcja, dzieło wiary waszej, trud miłości, trud to nie, nie chodzi o teorię tylko, ale o działanie, o wytrwałość, o trud, o o wysiłek i wytrwałość w nadziei. Wszystkie trzy elementy to działanie, to wysiłek, to życie nasze. Więc podsumowując, ja myślę, że e, bardzo interesujący rozdział. Jestem dzisiaj podekscytowany tym rozdziałem, bo on będzie dotyczył różnych obszarów naszego życia. Myślę, że każdy odbierze coś, co jest adresowane szczególnie dla jego, e, dla jego e, okoliczności życia. Jako ludzie, którzy chcą żyć dla Pana, chcą służyć Panu, bo ja myślę, że tu wszystkie osoby, które tutaj są, chcą -służyć Panu, służyć Panu. Nie ma tutaj chyba osób, które pogodziły się, żeby być opisanymi tą literką alfa, bezużyteczni. Więc myślę, że będzie to bardzo fajny rozdział, bardzo dobry rozdział ku zbudowaniu nas wszystkich, ażebyśmy różne obszary naszego życia mogli podporządkowywać Panu. Z tym alfa, co brat mówił, to jest rzecz ciekawa, bo nasz pan jest jako alfa, jako alfa i omega. I jako początek i koniec dokładnie to brat podpowiada mi. Czyli to jest pan, początek i koniec, pierwsza litera A i O w greckim alfabecie. Może tak rzeczywiście, jak to brat opowiadał, było, ale pamiętajmy, że też ten symbol alfa mówi o początku, który jest wszystko w Panu zawarte. I Słowo Boże się takim też posługuje. Króciutko tylko jeszcze słowo zdrowa oznacza higienie, higiena. Od, pochodzi to słowo od słowa higiena, czysta. Zauważmy, że Słowo Boże nie mówi Boża nauka tu, tu w tym miejscu. Ale zdrowa nauka, czysta nauka. Ta, która nie jest skażona innymi napływami po prostu. Спасибо. Очень круто. минут. Нет? Нет. Ходи я Rzeczywiście jest rzeczą godną uwagi, że apostoł Paweł w tych pierwszych wierszach drugiego rozdziału mówi o tym, jakimi mają być osoby starsze wiekiem. Z jakiego powodu się tak dzieje, chciałbym spróbować wyjaśnić. Mianowicie wcześniej... W tym pod koniec pierwszego rozdziału widzimy obraz, w którym upada autorytet. I to jest niezwykle niebezpieczny stan, gdy upowszechni się upadek autorytetu. Jest rzeczą naturalną w ludzkich generacjach, odkąd tylko że ci, którzy się rodzą i przychodzą jako przychodzący później, ucząc się zasad życia, patrzą na tych, którzy byli wcześniej. jeżeli wśród wierzących diabłu uda się do tego doprowadzić, by starsze osoby nie dawały klarownej orientacji duchowej. Były właśnie takimi niedbałymi ludźmi, o których czytaliśmy wcześniej. I ostatecznie przerodzą się w ten żałosny obraz utrzymujących, że znają Boga, ale uczynkami swymi będą się go zapierać. I staną się ludźmi obrzydliwymi i nieposłusznymi, nieposłusznymi słowu i do żadnego dobrego uczynku niezdolnymi, natomiast zdolnymi do tworzenia pewnego pozoru świętości przez religijne reguły, o których wcześniej czytaliśmy. Bo człowiek, którym moralnej siły już nie ma, może się jedynie tego Budowania formy i pozoru uchwycić. I tak to się też dzieje. To nie jest żadna nowość w historii ludzkiej religijności, ale jest to żałosny proces ostatecznie bluźnierczy wobec Boga, depczący jego najwyższy autorytet. I z tego właśnie powodu Duch Święty, który przez apostoła zabiega o przywrócenie porządku wskazuje na odpowiedzialność starszych osób, jakie mają być. Może nas to trochę dziwi, że tutaj jest tyle miejsca sprawom jakby zewnętrznym, obyczajowym poświęcone. Jakimi mają być ci starsi? Ale to jest po to, aby właśnie stanęli na właściwej pozycji moralnej po to, by być właściwym drogowskazem dla tych, którzy jeszcze więcej patrzą na ludzi niż na Słowo Pana. Jest to pewna naturalna rzecz w życiu młodych wierzących, w życiu dzieci i młodzieży, że właśnie najpierw patrzą na ludzi, zanim nauczą się spoglądać głębiej na źródło tego, z którego wszystko wynika. I teraz rzeczywiście tak jest, że jeżeli my, starsze osoby, wiekiem starsze, ojcowie, matki, dziadkowie, babcie, stracimy ten żywy kontakt ze Słowem Bożym i zaczniemy żyć niedbale, to stajemy się mętnym drogowskazem, niezwykle mętnym dla młodych. I możemy narzekać, ile chcemy na młodzież. Ona potrzebuje autorytetu. Ona potrzebuje widzieć ludzi, którzy działają ze szczerym, wewnętrznym przekonaniem wiary i potrafią powiedzieć, dlaczego to tak czynią w miłości do Pana. To jest godna postawa wierzącego starszego mężczyzny i starszej kobiety. I stąd jest tak ważne, aby właśnie ta grupa osób szczególnie zabiegała o to, by ich życie było poddane pod Słowo Boże. Bo wtedy dopiero młoda generacja nabiera właściwej orientacji duchowej. Myślę, że to z tego powodu dokładnie tak są te rzeczy tutaj ułożone. Po to, aby wyjść z tego żałosnego stanu, który jest opisany pod koniec tego pierwszego rozdziału. I druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to samo to wezwanie, ale Ty mów. Mianowicie istnieje poważne niebezpieczeństwo, że w czasach rozkładu autorytetu, chyba nie muszę rozwijać tego tematu, że żyjemy w czasach, które są żałośnie tym napiętnowane. Naprawdę brakuje autentycznych autorytetów. Wszyscy mogą śmiać się z prezydenta, wszyscy mogą śmiać się z szefa, wszyscy mogą śmiać się z ojca, z matki. Uważana jest to za symptom wolności. Ale to jest żałosne deptanie po autorytetu. Wspomnijmy na błąd Hama, jaki brzemienny w skutkach. Ale z drugiej strony, sami Często grzebiemy autorytet, na który, którym moglibyśmy się charakteryzować. Jeśli właśnie nasze życie nie jest poddane tak, jak powinno pod wolę Pana i Jego Słowa. I teraz, ale ty mów, to znaczy w czasach upadku autorytetu jest jeszcze niebezpieczeństwo, że przestaniemy mówić o tym. Rozmnożyło się tak fałszywe myślenie, i tak nie ma ono już wartości w niczyich oczach, że jest niebezpieczeństwo, że będziemy po prostu te rzeczy przemilczać. Ale tutaj Duch Boży przez głos apostoła nas napomina, by mówić. Jest miejsce, w którym można jeszcze o tych rzeczach mówić. To jest miejsce, w którym... Przychodzimy z uznaniem pewnym dla Słowa Bożego. Przychodzimy z uznaniem dla porządku i autorytetów, jakie Bóg ustanowił. I wolno nam jeszcze mówić. I jeżeli będziemy mówić, to jest możliwość, że to Słowo jeszcze przyniesie swoją, swoje, swój owoc. Mów nie cokolwiek, tylko to, co odpowiada zdrowej nauce. To znaczy, jest to bezpośrednim odniesieniem do klarownych zasad Bożego Słowa. Możemy powiedzieć, że Mojżesz był takim mężem, który już był w starszym wieku, bo już miał też i koniec służby przy wodach Meriba, kiedy to prowadził lud i przeszedł już drogę z Faraonem, przeszedł drogę na pustyni. Teraz już miał służbę z jego ludem i właśnie w tym czasie, będąc całkowitym autorytetem Boga i może być takim przedstawicielem Boga na ziemi wśród ludu izraelskiego, on przez ten lud został, może powiedzieć, doprowadzony do niecierpliwości, do takiego nieposłuszeństwa i właśnie w tym momencie uderzył zamiast przemówić do skały. To y, skutkowało tym, że nie, nie weszedł do Kanaanu i nie wprowadził tego ludu, tylko został przez Boga pochowany na y, górze Pizga. Także widzimy tutaj, że ci starzy, którzy są wiekiem, z jednej strony mają autorytet i młodsi powinni to uznać, ale z drugiej strony ci właśnie starsi powinni może powiedzieć trzymać się tej zdrowej nauki, aby właśnie być tym autorytetem. I nie zapominając o tym, że Pan Jezus, który chodził po tej ziemi. Wielokrotnie ten jego autorytet był, można powiedzieć, w ogóle nieuważany, i on mówił, że jest synem Bożym, ale tego ludzie nie przyjmowali. Także słowo Boże nie jest wśród tego świata rozpowszechnione w ten sposób, że ono jest autorytetem. Kochani, kiedy. Wychodząc z tego systemu, który jest w tym dzisiejszym świecie, który kieruje w ogóle światem, jedna rzecz myślę, że wielu nas nam została, to bojaź do Słowa Bożego. I bojaź do Boga. I to jest dobra rzecz. Tylko że to musi być może powiedzieć jeszcze uczynione z miłości do Pana Jezusa, nie tylko sama bojaźń wystarczy nie tylko to, że Słowo Boże ma autorytet, ale jeszcze zastosowanie się do tego Słowa i do tego autorytetu i to Słowo trzeźwi pokazuje nam że człowiek, który jest odurzony alkoholem po prostu nie funkcjonuje zdrowo Człowiek, który jest, wtedy jest wyłączony i nie może postępować tak jak się godzi chrześcijaninowi. Dlatego Słowo Boże wzywa nas nie tylko młodszych, ale wszystkich nas, abyśmy chodzili po prostu godnie naszego Zbawiciela. Byli trzeźwi, byli zdrowi, szczerzy, Miłości i cierpliwości I widzimy dalej w tym trzecim wierszu Że starsze kobiety Mają również zachowywać godną postawę Pani Słowo Boże wzywa Wszystkich i na każdym miejscu Do tego, aby to czynić I właśnie Nie zatrzymać się tylko Że yy, to dotyczy braci, to dotyczy starszych braci, młodszych braci, ale widzimy, że też dotyczy starsze kobiety, młodsze kobiety, dzieci. Słowo Boże ma do każdego z nas coś do powiedzenia. I jedną taką uwagą jest to, żebyśmy też i umieli odebrać, że to słowo, które tutaj jest zapisane i które każdy z nas trzyma na swoich, w swoich rękach, to ono powinno nas kierować, a nie tak jest, że... Bracia, którzy tutaj mówią, że oni mają się stosować do słowa, a ja to tylko tak właściwie troszeczkę. Każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem i każdy z nas sam za siebie przed Bogiem zda sprawę. Ale Paweł, który mu Bóg dał ten autorytet, właśnie napisał te słowa, i chcielibyśmy się do nich stosować Jeszcze coś do tego zwrotu, ale ty w nawiązaniu do tego, co brat Jan mówił i brat Piotr ten zwrot, ale ty, słyszeliśmy, odnosił się do tego, co było powiedziane wcześniej i jest to rzecz charakterystyczna dla sposobu pisania apostoła Pawła. Możemy sobie znaleźć wszystkie miejsca w, liście, w listach do Tymoteusza, w których Paweł mówi, ale ty. I jeżeli jest to, tak jak słyszeliśmy, odniesione do tego, co poprzedza, to będzie dobrze, jeżeli już znajdziemy. Przeczytamy sobie kilka wierszy wstecz. Później padnie ten zwrot, ale ty. I przeczytamy kilka wierszy po tym zwrocie. Ale ty które zwraca się również i do nas, pokazuje pewną granicę pomiędzy złem a dobrem. Pomiędzy czarnym a białym, moglibyśmy tak powiedzieć. Paweł pokazuje zły stan, pokazuje złe rzeczy i później mówi do Tymoteusza i do Tytusa w ten sam sposób, ale ty... Ten nurt idzie tam, ale ty idziesz w całkowicie inną stronę. Ty nie masz z tym nic wspólnego. Czy nie jest tak i nie powinno tak być w życiu każdego z nas? Nasze życie, życie wierzącego to jest codzienna walka, żeby się właśnie okazać jako ci, którzy działają w tym zwrocie, ale Ty. Czy nie było dla naszego ciała wielu innych lepszych możliwości spędzenia tych trzech dni? Tego wolnego dnia od pracy? ale Ty postanowiłeś być dzisiaj tutaj. Ty odrzuciłeś wszystko i postanowiłeś być dzisiaj tutaj. Pan to z pewnością widzi i Pan takie rzeczy błogosławi. Ale Ty, pojawia się również i w innych miejscach Słowa Bożego, nie tylko, nie tylko przez Pawła pisane, ale podobny zwrot mamy na przykład w księdze Daniela, kiedy czytamy, że mieli jeść te najlepsze potrawy ze stołu króla i później następuje wiersz, który mówi lecz Daniel postanowił w sercu swoim nie kalać się potrawami. Tutaj znowu jest ta sama zasada. To lecz, to jest można powiedzieć synonim tego zwrotu, ale ty. Widzimy po prostu na zasadzie przeciwności Paweł tutaj pokazuje Tytusowi, jak on powinien się zachowywać. Ale ty mów! Paweł nie mówi do Tytusa, ale ty nauczaj. To mów, ja myślę, że jest to więcej niż tylko nauczaj. To nie tylko to mówienie skazalnicy, nie tylko ta służba publiczna, ale również te wszystkie rozmowy, może po domach, może w jakichś mniejszych społecznościach, ta jego mowa miała być nacechowana tą zdrową nauką. I później mamy bardzo... Jasno podzielone te grupy, do których apostoł się odnosi, ale już kilka razy było tutaj powiedziane, że zaczyna od starszych. Dlaczego zaczyna od starszych czy starych? Bo ich odpowiedzialność jest największa. Ich odpowiedzialność jest największa, a właśnie w tym urywku tutaj Paweł mówi o pewnej odpowiedzialności. Tą samą zasadę mamy powtórzoną w księdze Ezachiela w dziewiątym rozdziale, możemy to przeczytać. Księga Ezechiela, 9 rozdział, koniec piątego wiersza i, i szósty. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety. Widzimy tutaj znowu, zaczyna od starszych. Odpowiedzialność starszych jest największa, dlatego apostoł zaczyna tutaj od tej grupy. Słyszeliśmy też, że mamy tu pouczenia dla starszych, dla młodszych, dla starszych niewiast, dla młodszych niewiast. Czy to znaczy, że kiedy rozważamy wiersz drugi, to wszyscy pozostali mogą wyjść z tego namiotu, nie muszą słuchać? Czy będzie, jak będziemy rozważać urywek do starszych kobiet, to znaczy, że mężczyźni i młodsze niewiasty mają wyjść, ich to nie dotyczy? Jest to Słowo Boże które mówi o tym moralnym stanie, o moralnej odpowiedzialności i każdy z tych punktów musimy odnosić do wszystkich z nas. Te rzeczy najpierw, jeżeli chodzi, jeżeli z perspektywy grup ludzi, widzimy, one schodzą w dół, starszy i młodszy, ale ten młodszy w tej odpowiedzialności powinien chcieć iść w drugą stronę, brać coraz więcej tych zasad moralnych, które powinien on utrzymywać. Może jeszcze jedna krótka myśl wprowadzająca w ten list i w ten rozdział. Słyszeliśmy, że to jest pewne podobieństwo między listem Tymoteusza a Tytusa, ale jednak nie chcielibyśmy mylić tych rzeczy, bo w liście do Tymoteusza mamy wyraźnie opisany opis, który dotyczy się służby i zachowania w zboże. A ten list do Tytusa bardziej pokazuje nam tą osobistą odpowiedzialność. Ale jedno nie stoi w przeciwieństwie do drugiego, ale się uzupełnia, bo też często jest u nas tak, że kiedy przychodzimy do zgromadzenia, ładnie wyglądamy, uśmiechamy się, mija ten czas, odchodzimy do swoich zajęć i to jest tak rozdzielone. A właśnie ten list dlatego jest napisany, aby nie było takiego podziału. I jasno mamy tutaj też wyróżnione te wszystkie grupy, aby każdy też mógł te różne cechy zauważać i by to było żywe w naszym codziennym pielgrzymowaniu. Słyszeliśmy też o tej zdrowej nauce, o tej higienie. Tutaj, jeśli się ktoś ubrudzi, idziemy zaraz umyć ręce, jeśli to coś coś coś robimy, mamy czyste ręce. Również to jest ta cecha tej zdrowej nauki, czystej nauki, że ona ma tą moc, i może to sprawić oczyszczenie, jeśli jest to właśnie słowo w takiej szczerości przyjęte. Tytus był młodym człowiekiem i też nieraz słyszy się zarzuty, że ach ty jeszcze poczekaj, ty jeszcze musisz trochę się nauczyć. Wszystko jest yy, ważne. Tak jak i tutaj, to co czytamy, że jest ta hierarchia, są zależności, ale jednak też nie chcielibyśmy, tak jak to już słyszeliśmy, zrzucić tej odpowiedzialności, że jeszcze, jeszcze nie czas, jeszcze mogę poczekać, jeszcze chwilę. I teraz ten drugi wiersz, początek, tylko takie chcę też dwa przykłady ze Starego Testamentu do tej trzeźwości tych starszych, już starców. Jednym przykładem, czyli takie właśnie negatywne te przykłady. To jest Heli, który leżał w Domu Bożym. Leżał. Pierwsza księga Samuela, drugi, trzeci rozdział, drugi wiersz. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, Lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła. Widzimy to przyzwyczajenie w tym, tego Heliego. Też już ten wiek nam mówi i ten wzrok, że to miało miejsce w tym fizycznym jego ciele. Ale też właśnie możemy w tym te duchowe rzeczy oglądać że jednak tym możemy widzieć ten brak tej trzeźwości bo i w pierwszym rozdziale widzieliśmy kiedy Anna przyszła też nie wykazał się taką trzeźwością bo też tą Annę w zły sposób ocenił a drugim miejscem właśnie też jest z pierwszej księgi Mojżeszowej ten Izaak którym też właśnie mamy to opisane o tych jego oczach i o tym jego wzroku i też to widzimy w jaki sposób postąpił z tym błogosławieństwem dla swoich synów. A w pierwszym jeszcze rozdziale, wracając z tego listu do Tymoteusza, w niektórych tłumaczeniach w czwartym wierszu, oprócz łaski i pokoju, jest jeszcze użyte słowo, te życzenie miłosierdzie. I to ono też właśnie może tu łączyć te wszystkie rozdziały i te zachowania, jeśli widzimy pewne Pewny rozdź, rozdźwięk między tym, co, co jest napisane, a naszym chodzeniem, jeśli chcemy to zauważyć, to jest właśnie to miłosierdzie, które to sprawia, żeby również to wszystko wyglądało spójnie. Jak już słyszeliśmy, ten list i ten list do Tymoteusza mają pewne wspólne cechy, ale najbardziej spójną jest to, że te listy były pisane około 25 lat po Chrystusie. Możemy zauważyć, jak wiele rzeczy złych wchodzi. Do chrześcijaństwa przez 25 lat, w których, no, których nie było już Pana na tej ziemi. Przede wszystkim przestroga przed chorą nauką, nieczystą nauką. To mamy 25 lat. Apostoł Jan pisze swoje listy 60 lat po Chrystusie i tam już pisze dzieli troszeczkę w inny sposób tych adresatów tego listu ale przede wszystkim to pisze, że antychryści weszli na ten świat to już jest jeszcze gorsze działanie przeciwników Chrystusa niż czytamy 25 lat w tym momencie, jaki jest ten list do Tytusa napisany. Zwróćmy uwagę na to właśnie, że z wiekiem albo z czasem wchodzą pewne niedobre rzeczy, które wymagają Działania poprzez Słowo Boże I dlatego tak W wyraźny sposób Apostoł Paweł Pisze do Tytusa O konkretnych rzeczach Nie ogólnie, tylko o konkretnych rzeczach I odnosi się to do Starych, którzy widzieli Ten czas, kiedy Pan Jezus Był na tej ziemi Bo 25 lat dla tych starych To no nie było tak znaczy, Dużo i pisze również do tych niewiast, które mają duży wpływ na własne dzieci. Do Tymoteusza czytaliśmy, że dwie niewiasty ukształtowały Tymoteusza i to należy razem z tym powiązać. Mm-hmm. <clears throat> czterdzieści 249. Pierwszą i drugą zwrotkę. 249, pierwsza i druga zwrotka. Przerwę pół godziny. Zapraszamy mm wszystkich -hmm. na zimne lodówki.